Bardzo mnie przygnębia fakt, że człowiek piszący, który zazwyczaj nie pannie intelektualnie nad poruszanymi tematami, cieszy się pozycją ważnego publicysty. Jacek Żakowski miele co świat daje, miele na pył sypki i bezbarwny. Jeśli rzuca się na ambitny temat, na przykład światowego ładu medialnego, to wychodzi mu rozjęczany tekst o chorobliwym uzależnieniu niegramotnej ludzkości od mediów. Chwała Bogu, że tacy dziennikarze nie funkcjonowali w czasach, gdy wynalazek koła zaczął, zaczął się znacząco rozpowszechniać, zaczęliby przeprowadzać analizy zjawiska i wyszłoby, że koło uzależnia paskudnie i właściwie jego permanentne używanie niezbyt różni się w swojej grozie od regularnego codziennego spożywania półlitrowej flaski wódki. Taki tytan intelektu podyszy nad tekstem, pochucha do mikrofonu, zaprezentuje się na LCD i będzie w koło toczył wzrokiem człowieka sytego umysłu. Jak już połypie oczami, odsapnie nieco, weźmy się do portretowania na przykład Palikota w kostiumie niewinnego cygana. Tak uczynił już jakiś czas temu, dość dawny. W, jednej, w jednym z numerów Polityki, e, czyli tygodnika nader cierpliwie wspierającego mgliste, a częste wynurzenia Żakowskiego. Tak, Żakowski ma odpowiedniego idola, do tej pory zresztą. Tak pisze, Janusz Palikot jest w polskiej polityce zjawiskiem bezcennym. Nie tylko dlatego, że jak się mówi w tramwaju, on już kraść nie musi. Także dlatego, że z tego niemuszenia robi dobry użytek. Na tle spętanych zależnościami i podległościami polityków jest jak nieobliczalny i nieuchwytny samotny sprawiedliwy z naiwnego westernu. Swoimi kanonadami przebija mury lęku i obojętności, gdy wszyscy milczą o gwałtach w komisariacie Gdy powstaje większość dążąca do pośledzenia W sferze publicznych mniejszościowych poglądów i postaw seksualnych Gdy nikt nie umie zapytać o przyczyny dziwnych zachowań głowy państwa Choć wszyscy plotkują o zdrowiu prezydenta Można narzekać, że Paliko czasem strzelał za szybko Ale trudno powiedzieć, by choć raz strzelił w złą stronę no, rzeczywiście z punktu widzenia Żakowskiego to on strzelał w dobrą stronę yy, mówiąc o yy, rzekom alkoholizmie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyjątkowe paskudstwo. Może ja jestem niesprawiedliwy, ale ilekroć usłyszę mówiącego Żakowskiego mam nieodparte wrażenie, że po prostu absolutnie nie orientuje się w materii, o której mówi. Nawet w części nad nią nie panuje. Oto tak na przykład pisze. Tym razem też trudno by było powiedzieć, że mówiąc o politycznym sprostytuowaniu się posłanki Prawa i Sprawiedliwości, panikot strzelił w złą stronę lub że strzelał pochopnie. Stare przysłowie mówi, że Kowal zawinił cygana powiesili. Panikot nie jest jednak zwyczajnym cyganem, jest cyganem, który się odważył pokazać, palcem jednego ze sprostytuowanych kowali, niestety dzielących winę z wieloma cyganami. Dlatego cyganie tak chętnie przystali na żądanie kowali i powiesili swego, że nikt im już w duszę nie zaglądał. No to straszne, jakiś z kapustą. Ja mi, mnie, no... Ręce opadają. No jakież to głębokie, psie kostka. Żakowski... Rozgryzł fenomen Palikota, swobodnie rzucił nam promień światła na, stło, na tło społeczno-polityczne oraz etniczne owego zjawiska i zamarł w postaci, w postaci mędrce. Jakże no, mi się w ogóle zechciało to komentować. Na domiar złego jest on dziekanem czy też jakimś kierownikiem wydziału dziennikarskiego, który jest z nieszczęsnych z tej przyczyny uczelni. Biedni studenci będą musieli się przyznawać do formacji umysłowej Żakowskiego i na przykład Najsztuba. Zgroza.